W takich warunkach żyje i takimi nićmi związany jest z państwem kraj nadgraniczny, liczący z górą 11 milionów mieszkańców, z dużym przemysłem fabrycznym, ze skomplikowanymi stosunkami społecznymi, gęściej zaludniony niż Francja, 85 mieszkańców na jeden metr kwadratowy. Koniec zaś tego stanu rzeczy trudno przewidywać – Rząd bowiem żadnego programu głębszych reform nie posiada, a przedstawiciele jego w kraju wypowiadają pewność, że stan wojenny na długo pozostanie stałą podstawą zarządu Królestwem Polskim. W takiej postaci istniejąca i zaostrzająca się ciągle kwestia polska jest poważnym czynnikiem osłabiającym państwo na zewnątrz, w szczególności wobec jego zachodnich sąsiadów. To jej ujemne znaczenie dla państwa uwydatniło się silnie ostatnimi czasy już w dziedzinie czysto zewnętrznej polityki rosyjskiej, mianowicie w stosunku Rosji do Słowiańszczyzny. Rosja, w widokach swej polityki na zachodzie i na Półwyspie Bałkańskim występowała w roli państwa słowiańskiego, w roli jednej potężnej protektorki Słowian, a żeby zaś jej polityka polska nie mogła służyć za oskarżenie jej o nieszczerość w tym względzie, wyrabiała Polakom przez swych agentów opinię zdrajców sprawy słowiańskiej. Dowodem w jej ręku były powstania polskie, skierowane przeciw niej, państwu słowiańskiemu. Dowód ten przez dłuższy czas wystarczał, zwłaszcza, że urok niewzruszonej potęgi Rosji dodawał siły argumentom, od niej pochodzącym. Po wojnie japońskiej urok ten bardzo osłabł. W szczególności opinia krajów słowiańskich zaczęła się zwracać przeciw rządzącej biurokracji. Ludy bowiem słowiańskie sympatyzowały z żywiołami konstytucyjnymi bratniego narodu. Sympatie te posiadła w znacznej części i polityka Polaków, którzy nie wypowiedzieli wojny Rosji. Jeno, zażądali autonomii swego kraju w państwie rosyjskim. Tych praw, które ludy słowiańskie gdzie indziej same posiadają, lub do których dążą, a których stanowczo by żądali dla siebie najwięksi przyjaciele Rosji wśród Słowian, marzący o politycznym z nią zjednoczeniu. Stanowisko też rządu rosyjskiego względem żądań polskich obudziło powszechną w słowiańszczyźnie do niego nieufność. Z drugiej strony wzrósł urok Polaków, którzy zdobyli stanowisko głównych dziś wśród Słowiańszczyzny bojowników w walce o jej istnienie. Walka polsko-niemiecka w zaborze pruskim uznana została za główny moment walki Słowian z ich odwiecznym wrogiem. Zajęta swym wewnętrznym kryzysem, Rosja nie spostrzegła tej ewolucji w świecie słowiańskim, i przez dłuższy czas nie zdawała sobie z niej sprawy. W ostatnich wszakże czasach wypadki zmusiły ją do skierowania baczniejszej uwagi ku sprawom bałkańskim i przypomniały jej słowiańszczyznę. Z drugiej zaś strony podniesiona wypadkowo inicjatywa Urządzenia Zjazdu Wszechsłowiańskiego obudziła dyskusję w tej sprawie. Oczom urzędowych Słowianofilów rosyjskich Przedstawiło się radykalnie Zmienione położenie Okazało się, iż nie można Dziś już ukrywać Zaborczych dążeń rosyjskich I apetytu na połknięcie Wszystkich Słowian Pod maską Słowianofilstwa Że trudno udawać przyjaciela Słowian Będąc jednocześnie Nieprzyjednanym wrogiem Polaków I niszczycielem kultury polskiej Najstarszej i najbogatszej Z kultur słowiańskich Usłyszeli to oni od wielu Słowian, a także z ust szczerych i poważnych przyjaciół Rosji za granicą. Na przykład Anatol Lerua Bolio. Urzędowe Słowianofilstwo rosyjskie właściwie już zbankrutowało. Jeżeli się wytworzy w Rosji nowy kierunek słowiański, musi on iść przeciw rządowi, przede wszystkim w polityce polskiej bo inaczej nie ma poważniejszych widoków czynienia zdobyczy moralnych poza obrębem Rosji. Rząd rosyjski zaś, utrzymując nadal swój stosunek do Polaków, musi się zrzec haseł słowiańskich w swojej polityce zewnętrznej. Pozbyć tej broni, do której tak niedawno przywiązywał tyle wagi i około której utrzymania tyle czynił zabiegów. Wtedy ośrodek ruchu słowiańskiego który wobec wzrostu niebezpieczeństwa niemieckiego nabiera coraz więcej żywotności, zorganizuje się poza Rosją i prąd słowiański coraz więcej przeciw niej będzie się zwracał. Na tle tedy ogólnego obniżenia sił Rosji kwestia polska ze względu na geograficzne położenie ziem polskich i ze względu na swój stosunek do kwestii słowiańskiej prowadzi do zupełnego unieruchomienia zewnętrznej polityki państwa na zachodzie. Tym samym stawia ją w zależności od potężnego zachodniego sąsiada. Rozdział trzeci. Sytuacja wschodniej Europy. Niemcy i Rosja. Od Mugdenu i Cushimy oraz równoczesnych z nimi wypadków wewnątrz państwa rosyjskiego położenie polityczne we wschodniej Europie Zmienia się radykalnie. Niemcy, które po rozgromieniu Francji na swoim wschodnim froncie widziały jedyną groźną potęgę, mają tu dziś za sąsiada państwo osłabione, niezdolne podołać swym trudnościom wewnętrznym. Trudno chyba mieć złudzenia, ażeby nie starały się one tej sytuacji jak najbardziej na swoją korzyść wyzyskać. Nie znaczy to, ażeby Niemcy, korzystając ze słabości bojowej Rosji, napadły ją i zagarnęły częściej terytorium. Byłoby to mało prawdopodobne, gdyby nawet sytuacja międzynarodowa na to pozwalała. Niemcy nie mają dziś nic do zabrania Rosji. Leżące w ich sąsiedztwie i wrzynające się częściowo w ich posiadłości ziemie polskie nie stanowią łupu ponętnego wobec trudności, jakie ma dziś polityka pruska z własnymi Polakami. O tym trudno myśleć, dopóki kwestia polska w Poznańskiem nie będzie stanowczo na korzyść Niemczyzny rozstrzygnięta. Prowincje zaś nadbałtyckie z ich panującym żywiołem niemieckim, skutkiem swego geograficznego położenia, stanowią niemożliwe dla Niemiec terytorium. Niemcy mają inną drogę, o wiele więcej im obiecującą. Drogę zresztą nie nową, ale wobec osłabienia Rosji, otwierającą nowe, Ponędne widoki, mianowicie zagarnięcie z jednej strony sfery zewnętrznej interesów i wpływów Rosji, a z drugiej zaś umacnianie swego wpływu w samej Rosji i uczynienie jej w pewnej mierze sferą swoich wpływów. Tradycyjna polityka Rosji w kwestii wschodniej Dążenie jej do otwarcia sobie cieśnin i uczynienia Półwyspu Bałkańskiego sferą swego panowania od Kongresu Berlińskiego napotyka już główną przeszkodę w polityce Niemiec. Wpływy rosyjskie, a jednocześnie współzawodniczące z nimi wpływy angielskie szybko były wypierane przez Niemcy. Ostatnio rozciągnęły swą opiekę nad Turcją i zaczęły ją opanowywać na wewnątrz. Przy dzisiejszym położeniu Rosji Niemcy już nie mają tu potrzeby poważnie się jej obawiać. Uczyniwszy półwysep bałkański Anatolię i linię przyszłej kolei bagdackiej głównym kierunkiem swej ekspansji, rozwijając po tej linii swój wpływ polityczny, swój handel, przedsiębiorstwa i nawet swe osadnictwo, zbliżają się one stopniowo do odległej może jeszcze chwili, kiedy zajmą na tym terenie takie stanowisko, jakie Anglia zajmuje dziś w Egipcie, a Francja w Tunisie do uczynienia Imperium Otomańskiego swym protektoratem. Wyobraźnia entuzjastów wszechniemieckich, którzy wyprzedzają na zbytnio może odległość myśl berlińskich mężów stanu i którzy w planach swoich już zagarnęli Austrię, biegnie dziś po nieprzerwanych posiadłościach niemieckich od Berlina do Zatoki Perskiej i Teheranu, otaczając Rosję od zachodu i południa, od Bałtyku aż do Azji Środkowej, zakreśloną w półkole granicą niemieckiego imperium oraz zagrażając Anglii w Egipcie i Indiach Wschodnich. Politycy berlińscy, nie puszczając zapewne tak daleko wodzów swej fantazji, pracują konsekwentnie od szeregu lat w tym kierunku, tym bardziej, że są zmuszeni przez dłuższy jeszcze czas miarkować aspiracje niemieckie na oceanach.